Czyli to też jest yy, yy, yy, kolejny przykład na to, że yy, dla alkoholika yy, takiego jak ja yy, problemy zaczynają się wtedy, kiedy. Now uszystam, yy, bo nie ma bo nie ma tego lekarstwa yy, na, na tą chorobę swojej duszy. Yy, ja ogólnie program swój tak sponsor mi go przekazał. Opieram głównie na, na Wielkiej Księdze. E, tutaj jest e, zbiór różnych sugestii, e, które e, pozwalają mi być trzeźwym. E, ważne jest to, że e, to nie jest tak, że któreś z tych sugestii mogą funkcjonować oddzielnie, e, to jest ich zbiór, ale trzeba postrzegać, ja przynajmniej postrzegam program jako jedną całą sugestię. Czyli nie ma tak, że wykonuję, nie wiem, pięć różnych rzeczy. Nie wykonuję szóstej i to będzie działało. Żeby, przepraszam, żeby to działało, no to muszę wykonywać wszystkie te sugestie. W związku z tym, że dzisiaj będziemy mówili o tym roku piątym, a tak naprawdę moje doświadczenie jest takie, że najważniejsze w programie, są znaczy ważne są wszystkie kroki, ale przed krokiem piątym jest krok czwarty, a przed czwartym jest trzecia, a przed trzecim drugi, a przed drugim pierwszy. Więc chciałbym troszeczkę tak zacząć od, od początku, tak? Generalnie ja jestem człowiekiem, który żyje 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z przystawioną bazą z tyłu mojej głowy. I Muszę sobie zdawać sprawę z tego, w związku z tym, że doszedłem do przekonania, że jestem alkoholikiem, muszę zdawać sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy będę się oddalał od wspólnoty, za każdym razem, kiedy przestanę odbierać telefony, za każdym razem, kiedy nie będę chodził na meetingi, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta bazuka może mi z tyłu głowy wystrzelić i mnie po prostu zmieść z powierzchni ziemi. Więc krok pierwszy, przyznaliśmy się, że jesteśmy bez silu, bez alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. Tutaj ja też bardzo często sobie czytam takie rozwinięcie tego kroku pierwszego, które bardzo dobrze do mnie się trafia. Jest ono na stronie 30, może tutaj przeczytam Przekonaliśmy się, że musimy bezwarunkowo w głębi swojego jestestwa przyznać, że jesteśmy metodolikami. To pierwszy krok w powrocie do zdrowia. Trzeba rozbić złudzenie, że jesteśmy jak inni ludzie, albo że niedługo tacy będziemy. To jest bardzo ważne. Tutaj dla mnie są dwa, dwa słowa w tym, co przeczytałem. Pierwsze to jest to, że przekonaliśmy się, czyli na bazie naszych, moich doświadczeń, na bazie mojego życia na bazie tych rzeczy, które się w moim życiu wydarzyły, ja doszedłem do wniosku w głębi swojego jestestwa bezwarunkowo, że jestem alkoholikiem, a to oznacza, że należy do kategorii ludzi, których życie jest niektorowalne i ja jestem bezsilny w stosunku do alkoholu. I to jest tak naprawdę bardzo ważne, żebym ja doszedł do tego przekonania nie przed spotkaniem, nie przed grupą, nie przed mamą, nie przed tatą, tylko żebym ja doszedł do tego przekonania, sam przed sobą, tylko ja wiem o tym, że na to po prostu potrzeba trochę czasu, tak jak w moim przypadku, że musiałem sam tam osobiście doznać tych wszystkich różnych upokarzających historii w moim życiu, żeby uznać, że jestem alkoholikiem takim chronicznym i należy do tego typu ludzi, którzy mają alergię na alkohol. Może chwilę teraz o kroku drugim. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. To Też jest bardzo ważny dla mnie krok. A w ogóle Bill, tak naprawdę o tych kroku 1, 2, 3 to dopiero na 60 stronie pojawia się krok trzeci, czyli tak naprawdę 60% stron, które są poświęcone już programowi zajmuje krok 1, 2, 3. Dlatego ja y, uważam, że bardzo ważne jest, y, bardzo ważne są te kroki, że tak naprawdę bez postawienia pierwszych y, trzech kroków y, tak y, w głębi swojego jestestwa ciężko jest, żeby ten program dalej y, realizować. I y, y, y, tak naprawdę y, no, nie ma żadnej ludzkiej y, siły, y, y, y, która jest w stanie y, przywrócić mi zdrowy rozsądek, dlatego, że ja po prostu przez bardzo długi czas w moim życiu żyłem w szaleństwie, w obłędzie i to ja mam takie doświadczenie, że to nie, nie tylko było wtedy, kiedy piłem, ale ja też żyłem w czymś takim wtedy, kiedy nie piłem. Byłem, jak nie piłem już i to nie to, że nie piłem tydzień, tylko nie piłem parę lat i cały czas czułem, że żyję w jakimś szaleństwie i że żyję w jakimś obłędzie. i to mi pokazało to doświadczenie, że tak naprawdę w ogóle moim problemem nie jest alkohol, tylko moim problemem są chore emocje, które są gdzieś, gdzieś we mnie i żeby móc jakkolwiek z tymi emocjami sobie poradzić, i naprawdę żyć godnie. Ja już nie oczekuję w swoim życiu jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków, ja po prostu chcę żyć godnie. I żeby żyć godnie, to jakby przychodzi krok trzeci, to jest jakiś tam początek tego, ponieważ żeby żyć godnie, to ja potrzebuję mieć siebie większe ode samego. I w kroku trzecim ja podjąłem decyzję, aby powierzyć moją wolę i życie opiece Boga, to tak jak dorozumieliśmy. I to jest krok trzeci jest takim krokiem tak naprawdę decyzji. I to nie, nie jest tutaj napisane nigdzie, że ja muszę już w tej chwili koniecznie, akurat o tej godzinie. Tylko tutaj jest napisane, że podjęliśmy decyzję, czyli w kroku trzecim ja rozpocząłem tak naprawdę proces powierzenia swojego życia w sile wyższej do samego i to jest tak, że czasami się nie zastanawiam nad tym krokiem trzecim, ponieważ są chwile, kiedy czuję się bardziej powierzony, są chwile, kiedy czuję się mniej powierzony. Wynika to z tego, że choroba alkoholowa w moim przypadku to jest choroba, która się skaluje, tak, Czyli ona może być na jedynce, a może być na dziesiątce. To wszystko zależy od tego, ile ja wkładam pracy w to, żeby, żeby się dobrze czuć. No i potem tak naprawdę rozpoczynamy krok czwarty. Tak? Krok czwarty jest o tyle trudny, bo tak naprawdę największą jego trudnością jest krok trzeci, krok drugi, krok pierwszy, że wtedy, kiedy te pierwsze trzy kroki, ja mam takie doświadczenie, nie są dobrze zrobione, to, to są bardzo duże problemy w kroku czwartym. W kroku czwartym robiłem inwenturę i doszedłem do, do tego, że te defekty, które ja miałem, które tak naprawdę w kroku czwartym zauważyłem, to nie są jakieś wyjątkowe defekty. Bardzo dużo ludzi ma podobne do mnie defekty, więc nie jestem, nie jestem wyjątkowy, ale wynikało z tego kroku to, że tak naprawdę wszystko to, co on tam napisał, blokuje mnie przed życiem w harmonii z ludźmi i tak naprawdę, że bardzo często Moim życiem kierują e, emocje, które e, bardzo często e, kierują mnie na, na, na, złą, na złą drogę. I w tym kroku e, bardzo często też mam takie doświadczenie, że pojawia się e, pierwszy raz tak naprawdę u mnie się pojawiła wszelkiego rodzaju e, racjonalizacja. E, wytłumaczanie samego siebie, mówienie sobie, że być może to nie jest aż takie złe, to co jest tam napisane, że może te wady charaktery mam mniejsze niż, by, niż, niż, niż, niż jest napisane i powiem wam szczerze, że ten krok otwarty zrobił bardzo duże, dużo, duże wrażenie na mnie, bo tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem okazji Jakbyś zobaczyć na kartę z inwentaryzacją samego siebie. E, wielokrotnie robiłem inwentaryzację e, w, w firmie, e, praktycznie co roku ją robiłem, a niestety e, przez e, około no, 25 lat e, nie potrafiłem zrobić inwentaryzacji sobie. E, czułem tak naprawdę, że to się jest nie tak z za ale nigdy nie miałem odwagi, żeby wziąć i si to spisać na kartce, na kartce papieru. Krok czwarty jest takim krokiem, który w mojej osobie, w moim przypadku, jakby nie zbudował żadnych nowych relacji, nie zbudował, nie poprawił mi relacji, to po prostu technicznie jakby była inwentura tego, na czym stoję, tak. I wniosek, który się nasuwał to był taki, że ja już dalej się w tym bagnie nie chcę, nie chcę taplać, że po prostu to wszystko jest tak proste, a zarazem tak bardzo to wszystko tak było widać wyraźnie na tych kartkach, sami też sobie tak myślę, że Boże, co jest ze mną nie tak, dlaczego, dlaczego tak to moje życie wyglądało. Ważne też jest to, że w tym kroku czwartym, jakby ja nie chciałem się niczego nauczyć. On służył mi do tego, żeby tak naprawdę zburzyć konstrukcję swojego życia, którą miałem zbudowaną, no a ta konstrukcja znowuż tak, nie za bardzo funkcjonowała. I jakby też burzyło to tą konstrukcję, tego, że są wszyscy inni ludzie winni oprócz mnie. Bo, bo dzięki temu zobaczyłem, jakie, jakie są wady charakteru we mnie i co jakie one powodowały skutki tragiczne w moim życiu. I krok czwarty jest. Przygotowanym przed krokiem piątym, o którym dzisiaj mamy mówić i jaki jest tytuł mojej spikerki dzisiejszej, tak tylko chciałem, żeby przedstawić zarys tych pierwszych tych czterech kroków, żebyście zobaczyli, jakie jest moje podejście do, do, do tej sprawy. Tak naprawdę w kroku piątym dopiero jakby zaczyna się działanie. Czyli jakby rozpoczynam ten proces usuwania a, tych wad, które zobaczyłem a, tak naprawdę w kroku czwartym. Zresztą nie na darmo a, krok piąty rozpoczyna się na rozdziale do czynu. A, I to było naprawdę bardzo a, trudne w moim przypadku, ponieważ a, muszę siąść z drugim człowiekiem, też w tym kroku jest również Słowo Bóg. Dla tych, którzy nie wierzą w Boga, to w moim skrót od Słowa się większej niż ode mnie samego. Czyli tutaj proszę, żebyście się nie przywiązywali do, do, do Słowa, że to jest Bóg katolicki, czy jakikolwiek, który nie ma znaczenia, ale ja muszę usiąść z drugim człowiekiem, z jakąś siłą wyższą, z którą jeszcze prawdopodobnie nie miałem takiego kontaktu. Znaczy jestem pewien, że nie miałem takiego kontaktu jak on dzisiaj. I tak naprawdę muszę temu, temu człowiekowi powiedzieć prawdę o samym sobie i o, o całym, opowiedzieć całe, całe swoje życie. I wtedy załączyła mi się z, z straszna taka racjonalizacja, że Eee, po co ja będę mówił temu człowiekowi eee, i, i jakby cały czas to moje ego mnie, mnie pchało. Przecież ja jestem najlepszym sędzią z tego siebie samego. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie osądzał. To strata czasu, on i tak mnie nie będzie słuchał. On ma jakieś inne doświadczenia, a poza tym no, nie, nie, nikt nie będzie mi doradzał. I wiecie, cały czas ta racjonalizacja jakby była, była włączona, tak, więc moj, mojego tak naprawdę robiło wszystko, żeby, żeby tego kroku piątego nie zrobić i to tak naprawdę dla mnie, nawet powiem Wam szczerze, miałem takie myśli, że a może to by wystarczyło, że ja wewnętrznie sobie sam zrobił taką medytację i żeby tylko Bóg usłyszał te wady charakteru. no bo po co ja będę mówił innemu człowiekowi, jak ja tylko wyznam Bogu, już wszystko powinno być. Ale e, dlaczego ja muszę wyjawić w ogóle wszystkie sekrety? E, każda osoba przecież ma swoje sekrety, e, ale dlaczego akurat ja muszę je wyja wyjawić? E, I generalnie no, racjonalizacja pełna, tak? E, wszystkie argumenty, żeby tego nie robić. Ale tutaj właśnie dlatego tak ważny jest pierwszy krok, bo zawsze pojawia się takie pytanie w mojej głowie pojawiało, które, aby na pewno przyznałem się sam przed sobą, że jestem alkoholikiem, bo jeśli tak, to ja muszę to zrobić. Ja nie mam innego wyboru, dlatego że jak ja tego nie zrobię, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu pójdę pić i ja tak strasznie nie chciałem, żeby się świat dowiedział o to, jak naprawdę złą osobą byłem i w swojej głowie już dawno miałem siebie osądzonego, no ale jakimś mi sobie udało się to zrobić i dzisiaj na bazie moich doświadczeń wiem o tym, że bardzo jest potrzebna E, jak to jest totalnie inna perspektywa e, i dlatego to jest tutaj tak skonstruowane, no bo przecież moglibyśmy zrobić to przed samym Bogiem, ale jest to tak skonstruowane, że również ma być w tym, e, e, ma być w tym e, drugi człowiek, a drugi człowiek jest nam potrzebny po to, żeby on jakby powiedział nam swoją perspektywę, on generalnie patrzy na tą samą tabelkę, na którą ja patrzę, tylko że on to widzi zupełnie inaczej i mi się wydawało, że rzeczy, które były bardzo mało poważne dla mnie, pewnie takie uczucie zamiatania pod dywan jest doskonale niektórym z Was znane, że ja wszystko minimalizowałem. Na, że ktoś w stosunku do mnie był taki, to ja byłem taki. I bardzo, bardzo potrzebna jest ta inna perspektywa, że patrzymy we dwójkę na tą samą kartkę, a każdy z nas widzi to zupełnie, zupełnie inaczej. I tak naprawdę to dla mnie osobiście było kluczowym odkryciem że tak naprawdę już nie miałem sekretów, bo moc tych wszystkich rzeczy, które rozpisałem w kroku czwartym, wynikała z tego, że tylko, ta, tylko, tylko ja o tym wiedziałem i nie wiedział o tym żaden inny człowiek na całej kuli ziemskiej. I jak ja to wyznałem, to po prostu nagle poczułem, jakby ze mnie to wszystko spłynęło. i, i jakby od razu czułem się lepiej, doznałem tego, tak jak jest napisane też w Wielkiej Księdze, e, Takich fragment, tutaj są te e, doskonale, te obietnice, które są na 76 stronie. E, zaczynam odczuwać bliskość naszego Stwórcy, ja naprawdę zacząłem to odczuwać. E, miałem wcześniej e, już jakieś przekonanie duchowe, ale teraz zaczynam przeżywać duchowe doświadczenia i naprawdę poczułem tak jakby ta siła większa ode mnie samego była, była obok mnie i to były tajemnice, których naprawdę ja, no nikomu bym nie powiedział dlatego, że ja byłem bardzo dużym samotnikiem pomimo tego, że miałem rodzinę blisko siebie, miałem też moją mamę blisko mnie, a miałem takie uczucie, że żyję, żyję w samotności i tak naprawdę później, do, do, teraz dochodzę do przekonania, że też widzę to po sobie, że bardzo ważne jest to, żeby mieć macierzystą grupę, żeby ludzie, z którymi się widzimy, z którymi się słyszymy, żeby mogli zobaczyć w jakim stanie ducha jesteśmy. Ja bardzo często mam takie doświadczenie, że dzwonię do jakichś kolegów już tak naprawdę ze wspólnoty i tak czuję wewnętrznie, jak z nimi porozmawiam, że coś ze mnie schodzi, że robi mi się na sercu łatwiej. Dlatego ten piąty krok dla mnie to, on ja cały czas nim żyję. Ten piąty krok jest cały czas aktywny w moim podejściu do programu. I dla mnie największa lekcja, która z tego kroku wynika, to jest to, że ja nigdy więcej nie mogę dopuścić do tego, żeby żyć samemu. Muszę zawsze żyć z drugim człowiekiem właśnie po to, żeby mieć totalnie inną perspektywę, żeby ten człowiek mógł powiedzieć ze swojej perspektywy jak jego zdaniem wygląda to, co się ze mną dzieje, dlatego że ja jestem szaleńcem czasami i najgorsze jest to, że dla szalonego człowieka szalone pomysły wydają się racjonalne i ja w związku z tym, że uznałem w pierwszym kroku, że jestem alkoholikiem, czyli nie kieruję swoim życiem, no muszę też uznać to, że nie mogę być sam, że muszę mieć obok siebie drugą osobę, która tak naprawdę będzie gdzieś mnie tam korygować. Mhm. Generalnie takie ja mam doświadczenia z piątym krokiem, Myślę, że to akurat się wyrobiłem, bo jeszcze długo na ten temat gadać. Eee, także bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Jeszcze raz no i dziękuję.